i czekanie pośród klat pośród betonowej pustki wokół Ciebie. Czujesz, że to Twój jedyny świat. To jedyna postać, którą możesz teraz poczuć. Ze zwierzanych językami marmurowych ścian w je się tu. Na korytarze kinkubują, że odszczepnięcie ci po sobie tych ścieka tłuszcz, uciekł w przestrzeń I w swoim mózgu. Tylko tego, Ty naprawdę chcesz. W betonowych schronach zbawić, ale ludzi obliczeni łańcuchami nie odcinają czas. Z kiedy pod chodnikiem twoich miast, miast, miast, miast. Przybył nowy, Przybył nowy, chyba, nowy, chyba to jednak już tu był, już był, był, Połyskujący to robą to krawędzie to drzwi to czterech to niesie to metalową burszkę Otwiera wiem podłodze wrota schronu. schronu oto cela co której umieszczają Ciebie że zakręciły akcję Człowiek nagi wewnątrz wyschuje ciszy Poczuł myśl i klaustrofobiczne sny Kanał ścieków jego ciała Rozmowy z samym sobą po tysiąc kroć Barwy inków twego głosu rozpływają się w czarnej materii. Siany narodziły metalowe węże, bijące się z szpicujący w niego wpajały młone, młone, młone, pozost, post, samotnie albo parami. Wychodzą z bez słów zachęty odchodzą, choć płaczą chwilę tkwiącą w pamięci ulotnego gra. Bez... Nie chcę niczego, ani życia, ani śmierci, bo i tak płakać będę tem. Zdołałem wygnać sumy, umysłu staram się wygnać z głupoty mych zmysłów. W strachu przed grzechem, nie boskim, lecz ludzkim, chciałbym nią na powrót stać się człowiekiem. Nie chcę przegrywać Nie chcę uciekać Nie chcę się męczyć Nie chcę umierać Mam w tym cel Najwyższy ze wszystkich Jestem pewniejszy Jestem przystry Ambicje już nie są Tak bardzo mi bliskie Nie chcę być sądziła Że jesteś niepotrzebna Do czego spytasz Tylko do życia Życia, życia, życia, życia. Jesteśmy wschodem oraz zachodem. Jesteśmy ziemią oraz całym niebem. Jeśli mnie pamięć nie myli, wyszedłem z niebytu. Związany, zakneblowany. Pod groźbą tortur nie uroniłem ani krzty słów związanych dumą. Czułem się ślepy i nagi jak podczas rytuału, jak związany przybity do drzewa. Ludzie mnie widząc mieli mnie jak natarcy ze wszystkimi słabościami, lękami i myślami, dniami całymi. Myślałem w jasności i w ciemni nad błędami. Które popełniłem Dziesięć dni bez snów Tylko gorzkie koszmary Wiedziałem, że kraina Snów została Zdukana Musiałem spojrzeć raz jeszcze Na świat, który piękny Mógłby być bardziej Ze zwierzących Istot ludzkich Może chce się odskoczni Zerwania ze światem Lecz coraz bardziej Sądzę, że Konieczne to nie jest, nie jest, nie jest Pragnie się zmian w świecie i w nas Zbudować imperium naszej ludzkiej wrażliwości Jednak po tym wszystkim jednego pewien jestem Nieważne jak świat byłby piękny i idealny Bez drugiej osoby ten świat jest tylko złudzeniem, obietnicą, gorzkim obrazem prawdziwego życia śmierci oraz szczęścia bez tego wszystko jest nikłe, słabe i bez znaczenia rozpętała się nawałnica deszczu przelotnego jest ciepło a deszcz jest jak słodki nektar koi zmysły ciepły deszcz siedząc tak przy otwartym oknie poczułem niewyraźną tęsknotę za czymś co jest mi bardzo bliskie, a jednocześnie odległe. Dawniej uciekałem w jakąkolwiek nierealność, bałem się świata, bałem się siebie, bałem się słów, uciekałem, bo rzeczywistość niszczyła moje marzenia. Chciałem od niej niewiele, nie dostałem nic w zamian. Próbowałem oprzeć się światu wewnątrz na zewnątrz śmieszne, lecz czego tak tak, tak, tak, naprawdę tak, tak, tak, tak mnałem Akceptacji, zrozumienia, pociechy i miłości. Zwłaszcza tego ostatniego. Chciałem kochać być kochanym. Miłością, szczerą, prawdziwą i zachłanną. Najwyższa abstrakcja w rzeczywistości. Chciałem być dobry, zostało na odwrót, pojawiło się wątpienie. Życie nie może być bardziej mniej niż pustka. Nie chcę jej zaznać na świecie, zacząłem oszczędzać czas, czas, czas, Nie chcę go marnować, chcę wrócić w realny świat, odbudować wszystko. Na pustych ulicach, więc ludzie tu mieszkają, żadnych szmerów, żadnych skrzytań. Tylko po asfalcie szum, szum się czerwi, nie zbiegnąć po asfalcie, po pustych ulicach, latarnie gazną niemal wszędzie na pustych ulicach nie powinieneś męczyć swego mózgu obietnicami nie powinieneś ukazywać publicznie swoich uczuć swoich myśli, swoich łez, zapadać w odchłaniach czują świadomości i świat Teraz biegną mnie ma wszędzie Na oślep z biegiem lat Zmieniam umysł w trwożną bestię Wstępując w ciemności Chodzę po pustych ulicach Światło jest lel, nikłe Wnikłe źle speparowane. Pośród zimnych smutów Ciepło się w nich kryje upijam się deszcz Zaciągam powietrzem Każdy rozległy dźwięk dozmywa się w że sumienie wzięło karby moje Wnętrzności dusze Mokra twarba, twarba Wilgoć do rozdarty mięsień Zalewa się krwią Idę rozdarty Wyrzuty z uczuć Czu pierwszy raz deszcz Mnie unika Ludzie przechodząc Chodząc gdy widzą mnie w ustach rozlega się smak zapomnienia Strzewi wypełna przemogły wrzaska Pełny rozgoryczenia żalu i bezradności Czas to tylko rzeczownik Jedę coraz wolniej, zatapiam się w dalu, w dal. Kupię się w tłumie, jestem niewidzialny Wtapiam się w ściany Budynki, garaże, przestrzeń w jedność połączone Z sobą kliby w życie Którego błęda jest W ostatniej scenie To nie koncept Tylko fotomontaż w pewnym sensie Dwie godziny Z siedmiu milionów Na filmowych kliszach Kombinacja jednosekundowych Ujęć Nawet krótszych Dzięków Arytmie płynącej w konkrecie Kolorkuje różne techniki Poprzez cały arsenał Aż po afizyczną animację hip remontaż, montażerujący się początkowo kombinacją słów po śmierci całość życie, złożenie i śmierć zapisane na taśmie pozostawiając po sobie ostatnie ocalone kielisze, resztki prawdziwego jak demonstrując ostatnie ujęcia życia oglądane w nieskończoność ujęcia których nigdy nie ma się Dość, dość, dość, pocięta psychika i życie rzeczywistości, Zapomniałem kim byłem Stając się cieniem człowieka Pustkę mam w głowie Nie czuję Ni zimna, ni ciepła Świat mnie zostawił Pośrodku ciszy Samochody nie jeżdżą Światła pogasły Ludzie nie mówią Psy nie szczekają Deszcz nie pada Nie czuć żadnych. Słowa się rozpadły Nie mogę się ruszyć Ciało się mógł Wtedy się zrywam, Rozpudam ciało do wżenia Rozdzielam się na dwoje, Wszystkie wady Bezmyślność głupota, Zostawiam w starym cielem Zbyt zmęczona by żyć Ciało odchodzi Bez słowa Pożegnaj, bez duszy pozostałem bez gniewu Zatrzenia i chamstwa Dusza zostają przy mnie Mogę cię skupić Tylko na jednym Wszystko jest stare Lecz ja jestem nowy Posiadam ciało Serce, dusze I umysł Nowe kierunki obiorę przed sobą otworzę, mam jeszcze sekrety nieodkryte nawet przed samym sobą Nie boję się wody, lecz tego Przypływać Nie umiem. Nie boję się, że w pustce nie nie, nie boję się wysokości, lecz tego, że jest wysoka mogę. Nie boję się owadów leczone, obrzydzają mnie niektórych. Jas, jas, zabić przecież może, nie boję się śmierci, bo są gorsze rzeczy. Nie boję się raka i ludzi. Choć powinienem Każdy ma fobie i lęki Nie boję się, bo jestem szalony Lecz jest jedna rzecz Której się boję Od której dostaję drgadę Samotność jest gorsza Niż wszystko, bo wyżej Kosmiczne, wesołe miasteczko Bo wśród pyłów, rozerwało kolorystyczną materię wszechświata, Podarło przestrzeń swej szarości. Otworzyło i bramy cennych rozkoszy Z ciemności odgłosy płaszliwy szepce Słowa zapomniane i niewypowiedziane Słowa miłości, obrazy stały się słowem Słowa przestrzenią, a one zaś gestem dziennie na niebie Światło z podziemi okruchy radość w jest zamienia Yes, <laughs> sir. Płaczące głosy, flamingi w maskach gazowych, ludzie bez ust, ze śmiechu płacz. Oto zabawki okrutne i kłamliwe, wilgoć w tunelach, skrzypce płaczące. Stara kobieta i chłopach w plastikowych okularach. Istoty obserwują nasze życie jak w kinie, w ciemności, w głosy Krzyżują się, manekiny zabójcy Zimnych dusz nie lękają się. Kobiety rodzą psy, jesteśmy płascy jak ziemia. Przed laty, laty, laty,